Tydzień temu dzieliłem się słowem na temat zwycięstwa w Chrystusie. Kto był, mam nadzieję, że chociaż trochę pamięta. Czytaliśmy z listu do Koryntian, iż Bóg zawsze daje nam zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez życie nasze rozchodzi się wonność Jego poznania. To zwycięstwo w Chrystusie w takim wielkim skrócie polega przede wszystkim na poddaniu się Jemu. To nie jest dokonywanie nadzwyczajnych czynów, czy jakieś bohaterstwo wiary, to zwycięstwo zaczyna się od kapitulacji, od stwierdzenia, Panie, ja nie mam mądrości, siły, wiedzy, zdolności, aby sam poprowadzić swoje życie do tego ostatecznego zwycięstwa, jakim jest wejście do wieczności, do szczęśliwej wieczności. Dlatego poddaję moje życie Tobie. Ty sam je poprowadź, bo Ty masz mądrość, wiedzę i moc, aby mnie tam doprowadzić. A więc poddanie się. Po drugie, zwycięstwo w Chrystusie przychodzi przez przebywanie w Jego obecności. Kiedy poświęcamy czas i miejsce, aby realnie się z Nim spotykać poprzez modlitwę, rozmyślanie o Nim, czy nawet próby dialogu, które możemy nawiązać w Duchu Świętym, poprzez zanurzenie się w Jego Słowie, poprzez uwielbienie. Wtedy przebywamy w Jego realnej obecności i dzieje się wtedy coś niezwykłego, o czym chciałbym mówić dzisiaj. Gdy przebywamy w obecności Pana, możemy się Nim napełniać. Gdy jesteśmy od Niego odłączeni, oddzieleni, oddaleni, nie możemy się nim napełniać. Prawda oczywista. I dziś chcę mówić o napełnianiu się Jezusem. Jezus jest Panem, ale nie jest tyranem. Co to znaczy? Wciąż każdy z nas decyduje o zakresie poddania się Jemu, przebywania z Nim i napełniania się. To nie jest z automatu. Uczyniłeś Jezusa Panem swego życia i On w tej chwili już zmusza Cię i nie masz innego wyjścia, jak być pełnym Jego obecności. To tak nie działa. Jezus ciągle daje nam zakres wolności, swobody. My robimy z naszym życiem i czasem to, co chcemy. Otwórzmy Słowo Boże na drugim liście Pawła do Tymoteusza. Drugi list do Tymoteusza, rozdział drugi, wiersze 20 i 21. 20 i 21. Te wersety przeczytamy, ale później nawiążę nieco do kontekstu powyżej i poniżej. W wielkim domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, są też drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie Pospolitych. Jeśli więc ktoś zachowa siebie czystym od rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, gotowym do wszelkiego dobrego dzieła. Dokonajmy rozbioru logicznego tej Pawłowej wypowiedzi. Mamy tutaj dwie grupy naczyń. Zgadza się? Pierwsze naczynia to te dla celów zaszczytnych wykonane z kosztownych, szlachetnych materiałów. Przykładem tego jest złoto i srebro. Druga grupa naczyń to te naczynia do celów mniej szlachetnych, właściwie nazwanych pospolitymi, wykonanych z tańszych i słabszej jakości materiałów, jakimi są glina i drewno. A więc naczynia bardzo dobre, świetne. Wspaniałej jakości i naczynia kiepskie, tandetne, słabe. W naszych czasach moglibyśmy dorzucić plastik prawda? jako synonim czegoś naprawdę tandetnego, uznawanego coraz powszechniej za śmieć. Produkty cenne przechowujemy w pojemnikach, naczyniach dobrej jakości. Jeżeli mamy coś drogiego, dobrego, no to dobieramy też odpowiedni pojemnik, aby ta rzecz nie straciła swojej wartości. I kiedy za, zapraszamy gości na wykwintny obiad do naszego domu, zdarza się to nam, że czasami kogoś zapraszamy na obiad, kolację, jakiś posiłek, no pokiwajcie głowami, że wam się to zdarza, no bo, bo się zaniepokoiłem, że gości nie przyjmujemy. No wiem, że tak się zamyśliliście nad głębią tego, co jest mówione, ale bądźmy interaktywni. Kiedy podajemy gościom taki szykowny obiad z doskonałymi potrawami, no nie robimy tego, nie podajemy tego na plastikowych czy tekturowych talerzykach. No nie podasz kawioru w jakimś tekturowym, tekturowym kubku, jeżeli robisz porządne przyjęcie w domu. No na grillu byłoby to dopuszczalne, ale mam na myśli takie bardziej eleganckie przyjęcie. Nie podajemy też posiłków naszym gościom, zacnym, szanowanym, szanownym gościom na jakieś zbieranie przypadkowych talerzy i sztućców. Znaczy, może ja bym spróbował, ale na szczęście jest moja Basia, która czuwa nad tym i takie fopasie nie zdarzy w naszym domu. Moja żona do takiej katastrofy nie dopuści. Nie wiem jak w waszym do, waszych domach, ale u mnie w domu rodzinnym i nadal tak jest teraz, e, mamy coś takiego jak e, zastawa świąteczna albo gościnna. Macie tak? Znaczy tak, na co dzień jemy w tym, co jest pod ręką, nam to nie przeszkadza, nawet jak się zdarzy, że coś jest nie do kompletu, żaden problem. Smakuje tak samo i po co się jakoś tam wielce wysilać. Ale jak mamy właśnie gości na kolację, obiedzie, no to musi być już wszystko na tych lepszych. Wyciągamy wtedy, idę do tego kredensu, wiecie którego, i tam stamtąd wyciągam, niosę. Używamy naczyń zastawy podkreślającej wartość posiłku i szacunek dla gości. Natomiast w tym wersecie mamy do czynienia z pewną, Nielogiczną rzeczą. Otóż, to jest chyba jedyny przypadek, który znam, kiedy zawartość naczynia zmienia jego wartość. Kiedy to, co jest w środku, określa wartość naczynia i nawet jego skład. Normalnie złoto jest złotem, srebro jest srebrem, drewno jest drewnem, glina jest gliną, plastik jest plastikiem. Ale logika tego wersetu 21 mówi... Jeśli ktoś samego siebie zachowa czystym od rzeczy pospolitych, stanie się, będzie naczyniem do celów zaszczytnych. To znaczy, że nawet jeżeli w tej chwili jesteś drewnem, gliną, plastikiem, nawet jeżeli twoje życie za przeproszeniem jest tandetne w duchu, masz szansę to zmienić. I poprzez zawartość tego, co zgromadzisz w sobie, czym będziesz się napełniać, możesz stać się, przemienić się z plastiku, gliny, drewna w srebro-złoto. Coś cennego i szlachetnego. Widzicie tutaj? Normalnie w świecie fizyki, chemii tak to nie działa. Ale w duchu, według tej reguły, jakość naczynia zmienia się wraz z jakością zawartości. I to jest niezwykła myśl, którą dzisiaj chciałbym, żebyśmy rozpoznali i uchwycili się. I ten intrygujący tekst ma ciekawy początek i kontekst. Początek był taki. W wielkim domu są nie tylko naczynia takie i takie. Co to jest ten Wielki Dom? W wielkim skrócie ten Wielki Dom to jest po prostu Kościół, Kościół rozumiany globalnie, Kościół rozumiany jako wspólnota wszystkich wierzących. My zazwyczaj patrzymy na Kościół przez pryzmat naszych lokalnych wspólnot, zborów. Te kilkadziesiąt, w niektórych przypadkach kilkuset osób w polskich realiach, Kościół to jednak globalna wspólnota, w której możemy znaleźć różne style, nurty pobożności, możemy znaleźć różne kierunki nauczania, zwyczaje. Czasami są one ciekawe, czasami są nudne, czasami są zaskakujące, czasami są budujące, czasami są kontrowersyjne, czasami mogą być dziwne. Tak jest w szeroko rozumianym Kościele. Kontekst powyżej i poniżej to opis właśnie tego pewnego zróżnicowania, które już się wkradło, które już zaistniało, mimo bardzo wczesnego stadium istnienia Kościoła. Kościół dopiero raczkował. Słuchajcie, nie było jeszcze całego kanonu ksiąg Nowego Testamentu. Nie istniał jeszcze tak naprawdę. Nie istniało dzieło pod nazwą Nowy Testament czy Nowe Przymierze. Ewangelie dopiero co były spisywane. Jeszcze nie wszystkie listy dopiero powstawały. Nie było więc tej księgi, którą my dzisiaj mamy, a która byłaby znana wszystkim wierzących, wierzącym. A więc pole do nadużyć i dziwnych twierdzeń było spore. W tym tekście powyżej, w rozdziale drugim wierszu 17 znajdujemy dwie postaci, dwie osoby. Hymeneusz i Filetos. Nie wiemy tak naprawdę kim oni byli, możemy wnioskować, że w jakiś sposób byli w stanie nauczać Kościół, wpływać na Kościół poprzez swoje twierdzenia i swoją naukę. I Paweł zarzuca im fałszywe nauczanie, a twierdzili oni, że, uwaga, zmartwychwstanie już się dokonało. Paweł pisał, jakoby już się dokonało. Nie wiemy do końca, co ci ludzie mieli na myśli. Mogli mieć przekonanie, że... Zmartwychwstanie dokonuje się w momencie nawrócenia i chrztu, na przykład. Zgodnie z tekstem z listu do Rzymian, Pawłowem zresztą, kiedy jest mowa o tym, że nowy człowiek jest wzbudzony do nowego życia. Były też interpretacje, że zmartwychwstanie dokonuje się, wiecie w jaki sposób? Przez potomstwo. Żyjemy dalej w naszych dzieciach. Bardzo dziwna nauka. Bardzo dziwna. To przecież to nie my żyjemy. Każda osoba jest odrębna. Ale takie było to ich dziwne nauczanie. I to jest jeden z wielu przykładów, jakie wówczas pojawiły się w Kościele. Było wielu innych z niezwykłymi wyjaśnieniami i interpretacjami spraw duchowych. Niektóre to były bardzo grube herezje. Apostołowie musieli im się stanowczo sprzeciwić, wysyłać listy prostujące, Ponieważ inaczej Kościół mógłby być sprowadzony naprawdę na duchowe manowce i odłączony od Bożej prawdy. I dlatego właśnie, między innymi, powstał Nowy Testament jako reakcja na pewne zjawiska, pewne nauki, które wtedy się pojawiły. No ale to było dawno temu. Kto by się dzisiaj zajmował jakimś hymeneuszem i filetosem, było, minęło, my mamy dzisiaj własne problemy i wyzwania, tak, ale wiecie, dzisiaj również jest wielu hymeneuszy, filetosów, którzy wychodzą z różnymi tajemniczymi, dziwnymi stwierdzeniami, kontrowersyjnymi, nad którymi musimy czasami się zastanowić i zanalizować, czy są one słuszne, czy też nie. I mówiąc o czasach nam bliższych, pewnie spotkaliście się z taką nauką dość popularną w naszym kraju, mówiącą, że, uwaga, Chrystus już przyszedł. Nawet wiadomo, w którym roku. Tylko, że niewidocznie. Jeszcze się nie objawił. Inny przykład, trochę bliższy naszemu podwórku ewangelicznemu. Teologia prosperity, sukcesu w takiej skrajnej formie, uskuteczniona przez wielu ludzi i którą można zdefiniować i określić tak. Tylko wiesz, uchwyć się tego, w co wierzysz. Zacznij to wyznawać łapać Boga za obietnicę, a stanie się, co tylko chcesz. A co chcesz? No wiadomo, co większość ludzi chce. Chcemy być zdrowi i bogaci. Jak byś do tego piękni, no to mamy komplet. A więc pytanie. Nie masz? Chorujesz? Biedujesz? Widocznie nie masz wiary, przyjacielu. Twoja wina. No i taki delikwent jest załatwiony. Mogę powiedzieć tak, ubolewając nad tego rodzaju skrajnością, w ostatnim roku dwoje znanych nauczających o sławie światowej skorygowało swoje nauczanie w tej, w tej kwestii. Jednemu pomogła wizyta w bardzo biednym kraju, gdzie zobaczył niesamowicie ubłogosławiony, duchowy, przebudzony kościół złożony z bardzo biednych ludzi ale którzy w duchu byli o wiele bogatsi niż te bogate zbory kościoły, które odwiedzał w Ameryce na przykład i które składały na jego posługę olbrzymie ofiary. A w te różne miejsca na świecie te osoby podróżowały swoimi prywatnymi odrzutowcami. No bo przecież Pan Jezus też był latał odrzutowcem dzisiaj. Albo przynajmniej klasą biznes. Dzięki Bogu za to, że zreflektowali się, skorygowali te twierdzenia... Ale pytanie, co z ich słuchaczami, którzy na ich nauczaniu budowali swoje życie przez lata? Co z tymi ludźmi, którzy nasłuchali się tego, a teraz przechodzą przez rozczarowanie, są zamieszani? Co z książkami, które zostały sprzedane w setkach tysięcy, a może w milionach egzemplarzy na całym świecie? Co z kazaniami, które zostały upowszechnione? Dzisiaj wiadomo, w sieci można znaleźć wszystko. Jeszcze inne twierdzenie które czasami się pojawia gdzieś na obrzeżach Kościoła i z, którymi, z którym też możemy się zetknąć. Wszelka choroba jest od diabła. Wszelka choroba, która cię dotyka, to jest dzieło szatana. Musisz się jemu przeciwstawić, jeżeli chcesz być zdrowy. Zgrom diabła i bądź zdrowy. Tak? A co z paleniem, z pijaństwem? Z obżarstwem, z życiem w stresie, w zatruwaniu się, w siedzącej pracy, w skłonnościach genetycznych. To co diabeł też? Diabeł też to zsyła na ciebie? Możemy te pytania mnożyć. Jeszcze inne twierdzenie, taki krótki przegląd, robię tego... Mówi się tak, są pewni nauczający, którzy mówią, jesteś w stanie w ogóle nie grzeszyć. W ogóle, w żadnym najmniejszym stopniu nie będziesz grzeszył, bo przecież narodziłeś się na nowo i Chrystus żyje w tobie, a Chrystus nie grzeszy. No to jak? Nie grzeszysz, nie możesz grzeszyć. Jesteś zdolny, by nie grzeszyć. Zupełnie, w żaden sposób. No wiecie, no, zaprzeczyć, że Chrystus... Nie grzeszy, no to głupio. No. no i mamy takie rozdwojenie w sobie, no bo znamy siebie, wiemy, że to tak nie do końca działa. Chcielibyśmy w to wierzyć, że nie grzeszę, no ale co zrobić z takim twierdzeniem, bardzo przecież duchowym i takim niosącym na sztandarze hasło zwycięstwa. Wyjaśniam. Ja absolutnie wierzę, że możemy panować nad grzechem, rozumianym jako życiem w sprzeciwie wobec Boga i Jego przykazań. Absolutnie wierzę, że to nie grzech ma panować nad naszym życiem, ale my nad grzechem. Tak. Ale słowo grzech, jego znaczenie w języku greckim ma siedem odcieni, siedem różnych znaczeń właściwie. I w zależności od tego, w jakim celu, w jakim sensie było używane, oznaczało coś innego. Na przykład słowo grzeszyć, grzech, oznaczało Chybić celu. Zbłądzić. Zabłądzić. Pomylić się. Mylnie zinterpretować. Nie zrozumieć przesłania. Utracić coś. Zaniedbać. Zawinić. I co, czy w tym kontekście też jesteśmy idealni? Możemy być idealni? Czy zawsze wszystko dobrze rozumiemy? Nigdy się nie pomyliliśmy? Nigdy mylnie czegoś nie zinterpretowaliśmy? No nie. Dlatego wierzę, że w Chrystusie jesteśmy zbawieni, wybawieni od naszych grzechów. Jesteśmy przeniesieni w duchu do nowego życia. Ale nie jesteśmy całkowicie wolni od naszych niedoskonałości ziemskich. I dlatego możemy z tych niedoskonałości ziemskich spowiadać się Bogu, wyznawać je. On nam odpuszcza. W tym stanie łaski, w jakim jesteśmy. To nie jest tak, że musimy na nowo wkupować się w Jego łaskę. Ta łaska działa. A my odwracamy się od tego, co rozpoznajemy jako Grzech w bardzo różnym znaczeniu. I póki żyjemy w ciele, w oddaleniu od Pana, nie jesteśmy wolni od tych niedoskonałości, uchybień, skłonności do pomyłek, skłonności do zbłądzenia. Dlatego takie uproszczone twierdzenie może rodzić zniechęcenie i rozczarowanie, dlatego że ktoś po jakimś czasie przekona się, że jednak tak nie jest. Dobrze, jeszcze takie dwa przykłady Chymeneuszów i filetosów, którzy gdzieś w historii się pojawili. W naszym kraju powiem odważnie, choć krótko. Może to być dla kogoś bolesne. Uzależnienie zbawienia od konfesjonału i sakramentów. Wszyscy wiemy o co chodzi. I jeszcze jeden. Obecnie modny hiperekumenizm. Już nie między różnymi odłamami chrześcijaństwa. Ruch ekumeniczny narodził się w latach 60. jako próba pojednania i pogodzenia się różnych nurtów chrześcijaństwa. Idea szlachetna, aczkolwiek moim zdaniem nieco utopijna, nierealistyczna. Ale dzisiaj jest już modny inny ekumenizm, hiper. Już nie między odłamami chrześcijaństwa, lecz między wszystkimi religiami, jakie są tylko na ziemi. Kimkolwiek jesteś, w cokolwiek wierzysz, jakkolwiek wygląda twoje życie duchowe, no przecież wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Boga. Takie hasła możemy spotkać. Czy wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Boga? No wiecie, i tak, i nie. No bo, jako ziemskie stworzenie, tak, jesteśmy wszyscy dziećmi jednego Boga, ale jako nowe stworzenie, to już nie. Biblia powiada Ewangelia Jana 1,12. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo, dał przywilej stać się Bożym Dzieckiem. Nie wszystkim tylko dlatego, że narodzili się z Ziemi. Ale tym, którzy narodzili się z ducha, oni są Bożymi dziećmi. Dlatego niezmiernie ważne jest, kochani, już kończę ten katalog, by nauczający byli radykalni i owocni w naśladowaniu Pana, ale wyważeni w doktrynie. Takich szukajmy, słuchajmy, czytajmy. I wiecie, apostoł Paweł nazwał te różne błędne i dziwne twierdzenia reprezentowane pod hasłem hymeneusz i filetos, nazwał pospolitą, pustą mową. 2,16, możemy tam znaleźć to stwierdzenie. Pospolitej, pustej mowy unika je. Pospolita to znaczy bez wartości, niewarta słuchania. Pusta oznacza bez pokrycia w rzeczywistości, nie dająca prawdziwego efektu tylko złudzenie. 21 czytaliśmy, jeśli więc ktoś zachowa siebie czystym od tych rzeczy pospolitych, ale to nie koniec, bo jest jeszcze kontekst poniżej. I on dotyczy bardziej moralności, czystości życia, prawości charakteru i zniewolenia diabelską wolą. O ile kontekst wyżej dotyczył nauczania poglądów, ten kontekst niżej dotyczy jakości naszego ludzkiego życia. W jakim sensie jakość ludzkiego życia może być pospolita? Ano w takim, bo słowo pospolite oznacza też powszechne. Wszyscy to robią, wszyscy tak żyją, wszyscy to jedzą, wszyscy to piją, wszyscy to oglądają, wszyscy to czytają, wszyscy słuchają, wszyscy to praktykują. No wiesz, taka norma społeczna, taka moda, takie czasy. Wszyscy. Oczywiście jest to nadużycie Nie wszyscy, ale w sensie takim, że to jest tak pospolite, powszechne, że, że trudno tego nie robić. Już może bez przykładów ufam, że wiemy o co chodzi. I teraz kilka słów na jednym przykładzie ze Starego Testamentu. Izrael jako naród został wyróżniony między innymi narodami. Nie dlatego, że był lepszy. Nie. Biblia mówi wyraźnie, że nie był lepszy, ba... Momentami mamy wrażenie, że był nawet gorszy od innych. Sytuacja na pustyni była taka, że Bóg mówi Mojżeszu, w jednej chwili zmiotę ten lud, a z siebie wzbudzę nowy. Pamiętacie? I Bóg mówi niejednokrotnie, że był to lud twardego karku, twardych serc. Były z nimi kłopoty. Ale to był Boży wybór i nic nam do tego. Bóg ich wyróżnił po to, aby byli znakiem dla narodów aby mógł na nich zademonstrować swoje prawa i swoje zasady. Jedną z głównych zasad, która obowiązywała Izraelitów, był zakaz czczenia jakichkolwiek bóstw obok czy oprócz Boga Żywego, Boga Jahwe. Było to zapisane nawet na tablicach kamiennych. Inna zasada, zawarta w prawie, dotyczyła pokarmów. Nie wolno było Izraelitom jeść wielu potraw, które jadły sąsiednie narody. Zajrzymy do Księgi Daniela. Księga pisana w czasach niewoli babilońskiej, kiedy państwo Izraela i państwo Judy nie istniało przez jakiś czas. I na samym początku tej księgi, w rozdziale pierwszym, znajdujemy informację o tym, że król postanowił wybrać spośród młodych Izraelitów, Hebrajczyków zdrowych, dorodnych, inteligentnych chłopców, po to, żeby ich kształcić na przyszłe kadry jego babilońskiego imperium. Na przyszłych urzędników i zarządców jego państwa. Musieli spełniać warunki intelektualne i fizyczne. Czytamy o czterech młodzieńcach hebrajskich. Daniel, autor tej księgi, Szadrach, Meszach i Abednego. Takie były ich babilońskie imiona. I kiedy znaleźli się w tej przydworowej królewskiej szkole Znaleźli się również na utrzymaniu i wikcie króla. Mogli jeść potrawy przygotowane w królewskiej kuchni. Bądźmy pewni, że były to potrawy smaczne, pożywne i dobrze zrobione. Ale tu pojawił się konflikt, ponieważ były to potrawy bardzo często niedozwolone w żydowskim prawie do spożywania. I ci cztery młodzieńcy... Powiedzieli tak, nie chcemy tego jeść. Uprosili przełożonego o to, aby mogli zamiast tych różnych królewskich potraw jeść po prostu jarzynę. Mówi nam o tym rozdział pierwszy. Udało się, nie odbiło się to negatywnie na ich zdrowiu i kondycji, wręcz przeciwnie. Wyglądali lepiej niż inni. Bóg wspomógł ich swoją łaską. Mając do wyboru uległość lub konflikt z Bożym Słowem, wybrali posłuszeństwo Bożemu Słowu. Zdecydowali się na inny styl życia. Mimo, że mogli być przez ich przełożonych i przez rówieśników nierozumiani, mogli być nieakceptowani, marginalizowani. No co ty, nie jesz tego, a wiesz jakie to dobre? Nie przejmowali się, dlatego że miłość do Boga była dla nich najważniejsza. Miłość i wierność Bogu była Najważniejsza. Ale to przeszło gładko. Nie spotkały ich w zasadzie żadne jakieś formalne konsekwencje. Być może takie nieformalne drwiny, czy kpiny, czy niezrozumienie. Tak, mogło tak być. Drugi problem pojawia się w rozdziale trzecim tej księgi. Król wymyślił test na lojalność. Pokłon posągowi. Złotemu posągowi, który sporządził. Kto tego testu nie przejdzie, miał być skazany na śmierć i to w płomieniach. Psychotyczni despoci tak mają. Nie brakuje i współcześnie podobnych postaci. Młodzieńcy, tym razem trzech szadrach mesza chabednego, musieli dokonać kolejnego wyboru. Sprzeciwili się rozkazowi króla, nie kłaniając się posągowi, Lecz woleli to z wszelkimi konsekwencjami, jakie im groziły, niż sprzeciwić się Bożej woli, Bożemu Słowu. Czytamy, że królowi to się nie mieściło w głowie. Do tego stopnia, że nie od razu skazał ich na śmierć, ale wezwał ich do siebie. Daje im, w cudzysłowie, kolejną szansę, mówi o tym rozdział 3, werset Piętnasty, parafrazując, król powiedział, no chłopcy, nie popisaliście się. Bardzo źle, ale daję wam drugą szansę. Teraz, gdy zabrzmi muzyka, padnie rozkaz, macie grzecznie wszyscy upaść na twarz przed moim posągiem. Wiecie, to jest obraz. Świat i szatan wywiera presję, byś Przestał zachowywać się jak odmieniec i zaczął być jak wszyscy, pospolity, to znaczy nieróżniący się, niekonfrontujący, nieuwierający innych. Wiesz, diabeł nie chce cię zabić od tak jak najszybciej, no bo cóż to za satysfakcja dla niego posłać kogoś jak najszybciej do nieba. Celem wroga, celem diabła jest najpierw odłączyć Cię od Boga, a potem przejąć kontrolę nad Twoim życiem, stosując szantaż, zastraszanie i wszelkie inne metody. Chłopcy jednak ponownie odmówili. I to bez względu na skutki. Bardzo podoba mi się odpowiedź zapisana w starym, w XVII-wiecznym polskim przekładzie Biblii Gdańskiej. Królu, my nie mamy potrzeby się tym frasować. To znaczy, nie mamy potrzeby martwić się o to, czy Bóg nas wyratuje, czy nie, bo bez względu na to, i tak my Bożego Słowa nie przekroczymy. W rezultacie wrzucono ich do rozpalonego pieca. Ale uwaga, Bóg miał plan. Czytamy w tej księdze, że ogień ich nie zniszczył, nie naruszył nawet i nawet swąd dymu nie przeniknął ich ubrań. Dlaczego tak się stało? Ja osobiście jestem przekonany, że historia ta odsłania nam ten sposób stania się naczyniem do celów zaszczytnych. Uniknęli i zniszczenia i śmierci, dlatego że uniknęli najpierw tego, co pospolite. Tego, co robili wszyscy, uniknęli odstępstwa od praw słowa i takiego powszechnego, pospolitego stylu życia, a napełnili się tym, co wartościowe i prawdziwe. Kochani, Biblia mówi, że każdy wierzący przejdzie próbę ognia. Absolutnie każdy. Pierwszy do Koryntian rozdział trzeci mówi nam ustami apostoła Pawła, że dzień sądny wskaże określi to, co budowaliśmy. Czy było budowane z materiałów szlachetnych, cennych, czy też właśnie z pospolitych, słabej jakości. Będzie to Trybunał Chrystusa. Nie Sąd Wieczny, ale ten Trybunał, przed którym staną wszyscy wierzący, aby zdać sprawę ze swojego życia, swojego służenia Panu. Co szlachetne, cenne przetrwa, co nędzne, tandetne, pospolite spłonie. Jan Chrzciciel mówił o Jezusie, mówi nam o tym chociażby Ewangelista Mateusz w rozdziale 3, wierszu 11-12. On będzie chrzcić, mówiąc o Jezusie, Duchem Świętym i ogniem. A plewy spali w ogniu nieugaszonym. Jest to zapowiedź prób i testów jakości Twojego naczynia. Z czego jest zrobione? Pamiętaj, co nędzne spłonie. Co szlachetne nie tylko przetrwa, ale się oczyści. Kochani, chwała Bogu za ogień oczyszczenia. On to robi dla naszego ratunku, bo nic pospolitego tam nie wejdzie. Księga Izajasza mówi nam w rozdziale 43, wierszu 2, gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz. Uwaga, Bóg nie mówi jeśli, ale gdy. A więc nie jest to kwestia, czy to się w ogóle wydarzy, ale to jest kwestia czasu, kiedy. Być może teraz jesteś w ogniu, być może byłeś, a być może będziesz. I nie spłoniesz nie dlatego, że ogień cię ominie, ale dlatego, że stałeś się szlachetny ze względu na to, czym się napełniałeś, czym się napełniasz dzisiaj. Im prędzej spłonie byle jakoś w tych doraźnych próbach, które Pan Bóg na nas syła, tym lepiej. Szkoda do tego wracać. Piotr w swoim liście pisał do Kościoła, pierwszy jego list, rozdział czwarty, wiersz dwunasty w przekładzie Biblii Warszawskiej. Nie dziwcie się, umiłowani, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. 4:17 Nadszedł czas, aby się rozpoczął sąd i to od domu Bożego. Kochani, dzisiaj nadszedł czas napełniania się Panem i Jego Słowem. Abyś jako naczynie w wielkim domu stał się naczyniem szlachetnym do celów zaszczytnych. Napełniaj się Jezusem.